Rozdział szósty. Sprawiedliwi Lamanici głoszą słowo niegodziwym nefitom. Lamanici i nefici żyją w dobrobycie podczas pokoju. Lucyfer, autor grzechu, prowadzi spiskowców Gadiantona do popełniania morderstw i wszelkiej niegodziwości. Spiskowcy Gadiantona opanowują rząd nefitów. Wszystko to nastąpiło, zanim upłynął 62. rok panowania sędziów. I większość Lamanitów stała się sprawiedliwymi ludźmi i w swej prawości Przewyższali nawet nefitów, albowiem byli wytrwali i niezachwiani w swej wierze. Tymczasem wielu nefitów znieczuliło swe serca. Stali się zatwardziałymi grzesznikami, do gruntu złymi ludźmi, że nie przyjmowali słowa Bożego ani nauk i proroctw, które im głoszono. Pomimo tego członkowie kościoła radowali się ogromnie z powodu nawrócenia się lamanitów i ustanowienia pośród nich kościoła Boga i przyjaźnili się i cieszyli razem z nimi. I stało się, że wielu lamanitów przywędrowało do zarachemli głosząc nefitom w jaki sposób zostali nawróceni i nawołując ich do wiary i nawrócenia. I wielu głosiło słowo z tak wielką mocą i władzą od Boga, że dzięki nim wielu Nefitów ukorzyło się i stało pokornymi wyznawcami Boga i Baranka. I Nefi z Lechim i wielu Lamanitami poszli do kraju na północy głosić tam słowo. I tak upłynął sześćdziesiąty trzeci rok. I stało się, że w całym kraju nastał pokój. I nefici mogli pójść do jakiejkolwiek części kraju nefitów czy lamanitów. Także lamanici mogli pójść dokąd chcieli, między lamanitów czy nefitów. I mieli pełną swobodę wymiany między sobą, kupując, sprzedając i zarabiając jak chcieli. I lamanici jak też nefici stali się niezmiernie bogaci i mieli mnóstwo złota, srebra i cennych metali w kraju na południu i w kraju na północy. I kraj na południu nazwali Lechi, a kraj na północy Mulek, po synu Sedeciasza, albowiem Pan przywiódł Muleka do kraju na północy, a jego do kraju na południu. W obydwu tych krajach mieli mnóstwo złota, srebra i wszelkiego rodzaju cennych rud i mieli zdolnych rzemieślników, którzy oczyszczali rudy, przetapiając je. I tak się bogacili. I zbierali dużo zboża w kraju na północy i w kraju na południu, i w obydwu krajach Cieszyli się dobrobytem i mnożyli się i rośli w siłę w kraju i hodowali różne zwierzęta, także na ubój. Kobiety przędły i tkały wszelkiego rodzaju materiały, cienkie płótno i różne tkaniny na okrycia i tak upłynął im w pokoju 64 rok. I w sześćdziesiątym piątym roku mieli również radość i pokój i nauczano ich wiele i dano im wiele proroctw o tym, co ma nastąpić. I tak upłynął 65. rok. I w 66. roku panowania sędziów zamordowano Cezorama, gdy pełnił urząd sędziego. I tego samego roku zamordowano także jego syna, który został wyznaczony przez lud na jego miejsce. I tak upłynął 66. rok. A na początku 67. roku zaczęli znowu stawać się niegodziwi, albowiem Pan błogosławił im przez tak długi czas, Dając im bogactwa tego świata, że nie mieli powodu do wojen czy rozlewu krwi, ale zaczęli pożądać bogactw i starali się o zyski dla wywyższania się ponad innych i dla zysku zaczęli popełniać tajemne morderstwa, rabować i kraść. Tymi mordercami i grabieżcami byli członkowie bandy zorganizowanej przez Kiszkumena i Gadiantona. Wielu nefitów należało do bandy Gadiantona, ale... Banda ta była liczniejsza pośród najbardziej niegodziwych lamanitów i nazywano ich spiskowcami i mordercami Gadiantona. To oni zamordowali naczelnego sędziego Cezorama, a później jego syna, gdy pełnili urząd sędziego i nie odkryto ich. Gdy lamanici przekonali się, że ci spiskowcy są pośród nich, boleli nad tym i wszelkimi sposobami starali się ich wytępić. Tymczasem szatan opanował serca większości nefitów, że przyłączyli się do band spiskowców, zawierając przymierza z nimi i przysięgając, że będą bronić jeden drugiego w najtrudniejszych sytuacjach, aby nie ponieśli kary za morderstwa, rabunki i kradzieże. A mieli tajemne znaki i hasła dla odróżnienia tych, którzy przystąpili do ich przymierza. Aby czyniąc zło, nie skrzywdzili jeden drugiego, ani nie zostali skrzywdzeni przez tych, którzy należeli do bandy i przystąpili do przymierza. I tak mogli dowoli mordować, rabować, kraść, popełniać rozpustę i wszelkie zło wbrew prawu kraju oraz wbrew przykazaniom swego Boga. A jeśli ktoś, należący do bandy, wyjawiłby innym ich niegodziwość i występki, miał być przez nich sądzony nie według prawa kraju, ale według prawa ich niegodziwości ustanowionego przez Gadiantona i Kiszkumena. I były to tajemne przysięgi i przymierza, których głoszenia Alma zabronił swemu synowi, obawiając się, że sprowadzą one zagładę na naród i Gadianton nie dowiedział się o tych tajemnych przysięgach i przymierzach z kronik przekazanych Helemanowi, ale myśl o nich powstała w jego sercu pod wpływem tego samego ducha, który skusił naszych pierwszych rodziców, by zjedli zakazany owoc. Był to ten sam duch, który spiskował z Kainem, że jeśli zamorduje Abla, swego brata, świat się o tym nie dowie. Od tego czasu spiskował z Kainem i tymi, którzy byli mu podobni. To za jego namową ludzie wybudowali wysoką wieżę, by dostać się do nieba. To on zwiódł ludzi, którzy przybyli tutaj z wieży, szerząc czyny ciemności i występki po całym kraju, aż doprowadził do ich całkowitej zagłady i wciągnął do wiecznego piekła. To on nakłonił Gadiantona do kontynuowania czynów ciemności i tajemnych morderstw i nakłania do tego ludzi od początku istnienia człowieka aż do teraz. To on jest autorem wszelkiego grzechu i osiąga wykonanie czynów ciemności i tajemnych morderstw, przekazując z pokolenia na pokolenie spiski, przysięgi, przymierza i plany wielkiej niegodziwości, a czyni to zależnie od władzy, jaką uda mu się zdobyć nad sercami ludzi. I zdobył wielką władzę nad sercami nefitów, że stali się do gruntu źli. Większość z nich zeszła z drogi prawości, podeptali przykazania Boga i żyją na swój sposób, robiąc sobie bożków ze złota i srebra. A doszło do tego w przeciągu kilku lat i stało się szczególnie widoczne w 67 roku panowania sędziów nad ludem Nefiego. W 68 roku czynili jeszcze więcej zła ku boleści lamentom sprawiedliwych. I tak widzimy, że Nefici zaczęli marnieć w niewierze. Wzrastała ich niegodziwość i występki, podczas gdy Lamanici poznawali coraz lepiej swego Boga, przestrzegając Jego przepisów i przykazań i postępując sprawiedliwie przed Nim. I tak widzimy, że Duch Pana zaczął opuszczać nefitów wskutek ich niegodziwości i znieczulenia serc. I Pan zaczął przelewać swego ducha na Lamanitów ze względu na ich posłuszeństwo i pragnienie uwierzenia w Jego słowa. I stało się, że Lamanici ścigali członków bandy Gadiantona I głosili słowo Boże najbardziej z nich niegodziwym Aż banda ta zupełnie zanikła pośród Lamanitów Tymczasem pośród Nefitów banda popierana przez niegodziwych Rozprzestrzeniła się po całym kraju I zwiedli wielu sprawiedliwych, że zaufali ich dziełom Mieli udział w ich łupach i razem z nimi dopuszczali się tajemnych morderstw i spisków i gdy opanowali rząd, deptali prawa innych, bili biednych, łagodnych i pokornych wyznawców Boga i mieli ich za nic. I tak widzimy, że byli w straszliwym położeniu, dojrzewając do wiecznej zagłady. Tak upłynął sześćdziesiąty ósmy rok panowania sędziów nad ludem Nefiego.